Kart historii Anji Kuni Wioska, która zniknęła W literaturze poświęconej zjawiskom niezwykłym często wspomina się o historii wsi Anji Kuni lub Angi Kuni. Popularna wersja mówi, że około 1930 roku, zbliżej nieokreślonych przyczyn, zniknęło tam około 1200 osób. Relacje na ten temat bogate są w szczegóły i wspominają o porzuceniu całego dobytku lub nawet otwartych grobach. Rzekomą zapowiedzią dziwnych starzeń w Kuni była obserwacja, jakiej dokonał traper Arnaud Lorrain z synem. Obaj mężczyźni obserwowali niezidentyfikowany obiekt przecinający niebo, który kierował się w stronę jeziora Kuni. Obiekt według relacji miał kształt walca lub naboju. W międzyczasie w pobliżu jeziora przebywał inny traper, niejaki Joe Libell. Wkroczywszy do wioski o tej samej nazwie, zastał ciszę. Psy zaprzęgowe milczały, z kominów chat nie wydobywał się ogień, a łodzie Inuitów znajdowały się na brzegu. Był to dość dziwny widok jak na zimową noc. Relacje wspominają, że Libel znalazł w domach mieszkańców Kuni, zastygłe potrawy stojące na dawno wygasłym ogniu. Co więcej, w domach porzucono broń, bez której mężczyźni Inuitscy rzadko wyruszali gdziekolwiek. Wszystko wydawało się co najmniej dziwne i sprawiało wrażenie, że całe Kuni, Niestety cała historia narodziła się najprawdopodobniej w artykule specjalnego korespondenta gazety Halifax Herald i Meta i Kilihera, opublikowanym 29 listopada 1930 roku. Historia ta różni się nieco od miejskiej legendy o zaginionej eskimoskiej wiosce. Kiliher pisze, że w Anjikuni zniknęło 25 osób. W wiosce znaleziono ponadto dogrywające lub zdechłe psy. Oprócz tego na miejscu znajdowały się rozrzucone przedmioty codziennego użytku i zardzewiała strzelba, co wskazywało, że mieszkańcy zniknęli przed mniej więcej rokiem. W opatrzonym zdjęciami porzuconego opozowiska artykule Kiliher wspomina, że Label wpadł w panikę przypominając sobie o Tornaradce, złym duchu z mitologii Inuitów. Jeszcze większe wrażenie na traperze wywołał rozkopany grup jednego z mieszkańców. John Robert Colombo w swojej książce pod tytułem Mysteries Canada – Tajemnicza Kanada twierdzi jednak, że prawda na temat Angie Cooney okazała się odmienna zarówno od opowieści Labella, jak i relacji Kilihira. W ciągu dwóch miesięcy od opublikowania artykułu policja uznała, że jest to mistyfikacja, pisze Colombo. Dziwna historia eskimowskiej wioski wywołała lawinę apeli ze strony czytelników. 17 stycznia 1931 roku sierżant Jane Nelson z kanadyjskiej policji konnej w The Pass w prowincji Manitoba opublikował raport na ten temat. Opisał w nim rozmowę z kupcem z Windy Lake z terytoriów północno-zachodnich, który twierdził, że nigdy nie słyszał od Inuitów potwierdzenia tej historii. Sam LaBelle istniał, ale był nowym osadnikiem pracującym z daleka od Angie Cooney. W opinii Nelsona historia stworzona przez Kili Hera została zmyślona, a towarzyszące jej zdjęcie wykonano w 1909 roku w Churchill. W artykule z Fate Magazine Dwight Wallen twierdził z kolei, że historia o Angie Cooney powstała, kiedy niedoświadczony traper opowiedział bajkę dziennikarzowi sensacjonaliście. Zaginięcie 1200 osób nie uszłoby z pewnością niczyjej uwadze. Dzisiejsze miasto Baker Lake, położone niedaleko Angicuni, liczy sobie 1500 mieszkańców. Trudno wyobrazić sobie, aby w latach 30. mogły istnieć tylko nieco mniejsze wsie. W latach 80. Gary Overman próbował dowiedzieć się na własną rękę, co o incydencie wie policja? Od jej historyków dowiedział się, że historia pojawiła się po raz pierwszy w latach 50. w powieści Franka Edwardsa. Stanowisko policji nie uległo zmianie, mimo że w jej archiwach mogą nadal znajdować się relacje sierżanta Nelsona, który szukał zaginionych Inuitów. Policyjna notka na ten temat głosi Historia o zniknięciu w latach 30. inuickiej wioski z okolic jeziora Anjikuni nie jest prawdziwa. Amerykański pisarz Frank Edwards zapoczątkował ją rzekomo wraz z wydaniem książki pod tytułem Stranger Than Science Dziwniejsze niż nauka. Stała się ona w ten sposób popularnym dziennikarskim materiałem do którego odnoszono się w artykułach prasowych i książkach. Nie ma jednak dowodu na potwierdzenie takiego przebiegu starzeń. Osada tej wielkości nie istniała ponadto w tak odległej od cywilizacji okolicy na terytoriach północno-zachodnich. Podsumowując, możemy śmiało przyznać, że historia o zniknięciu wsi nie była oparta na realnych wydarzeniach. Jednakże zamieszanie stworzone przez pisarzy w ciągu lat sprawiło, że nawet policja utraciła orientację w tej sprawie, przyczyniając się do promowania historii jako prawdziwej. Opracowano na podstawie Chris Rutkowski, Geoff Dietman, The Canadian UFO Report The Best Cases Revealed. Wydanie z 2006 roku. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra. www.infra.org.pl Czytał Ivelios